Cztery minuty po północy. Kacper Wróblewski zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Nasze kraje piszą najnowszą historię kontynentu, powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu ze swoim hiszpańskim odpowiednikiem Pedro Sanchezem W warszawskich łazienkach królewskich odbyły się wczoraj polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe z premierami na czele. Wśród tematów rozmów były wojna na Ukrainie, inflacja oraz kryzys na rynku paliw. O szczegółach Karol Surówka. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że relacje polsko-hiszpańskie w tej chwili są wzorowe. Życzyłbym sobie takiego zrozumienia w ramach całej Unii Europejskiej, jakie widzę po stronie Hiszpanii. Premier chwalił ostateczne porozumienie unijne w sprawie oszczędzania gazu. Polska i Hiszpania współpracowały przy negocjacjach. Zmieniliśmy pierwotną propozycję Komisji Europejskiej, aby odpowiadała ona naszym oczekiwaniom. Pedro Sánchez mówił o możliwym zwiększeniu dostaw gazu z Hiszpanii do innych krajów Unii Europejskiej. Hiszpania. Hiszpania ma możliwość stania się takim hubem regazyfikacyjnym i eksportu gazu do krajów, które są dotknięte restrykcjami ze strony Putina. Mateusz Marawiecki podziękował Hiszpanii za współpracę militarną. Pedro Sanchez wyraził uznanie wobec Polaków za przyjmowanie ukraińskich uchodźców. Karol Surówka, Polskie Radio. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken poinformował, że jego kraj przedstawił Rosji propozycje zmierzające do uwolnienia przytrzymywanych przez Rosję obywateli USA oraz eksportu ukraińskiego zboża. Blinken zapowiedział, że w najbliższych dniach będzie rozmawiać na ten temat z szefem rosyjskiej dyplomacji, Sergiem Ławrowem z Waszyngtonu, Marek Wałkuski. Antony Blinken powiedział, że Waszyngton przekazał władzom w Moskwie konkretną i poważną propozycję, by doprowadzić do uwolnienia więzionych w Rosji koszykarki Britni Greiner oraz byłego żołnierza piechoty morskiej Paula Willana. Blinken nie chciał zdradzić, czy propozycja dotyczy wymiany więźniów. Szef dyplomacji powiedział, że w czasie planowanej na najbliższe dni rozmowy z Sergiem Ławrowem nie będzie prowadzić negocjacji pokojowych w sprawie Ukrainy. Jakiekolwiek negocjacje o Ukrainie muszą być wynikiem decyzji ukraińskiego rządu i narodu. Od początku mówimy nic o Ukrainie bez Ukrainy. Planowana rozmowa Blinken-Ławrow będzie pierwszą bezpośrednią rozmową szefów dyplomacji obu krajów od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dojdzie do niej z inicjatywy Stanów Zjednoczonych. Blinken poinformował, że rozmowa będzie także dotyczyć porozumienia w sprawie odblokowania eksportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Są aktualności jedynki. Umowy na dostawy sprzętu wojskowego z Korei Południowej podpisał wczoraj wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak. W ramach kontraktów Wojsko Polskie otrzyma czołgi K2, armato-haubice K9 i samoloty FA-50. Pierwsze południowo-koreańskie czołgi trafią do Polski jeszcze w tym roku, zapowiedział szef MON. W przyszłym roku trafią do Wojska Polskiego, do Polskich Sił Powietrznych pierwsze samoloty. W ramach umowy ramowej zamówimy tysiąc czołgów K-2. Zamówimy ponad 600 armatochaubic K-9. Zamówimy także trzy eskadry samolotów FA-50. Minister Błaszczak podkreślał, że wzmocnienie polskiej armii to element natowskiej strategii odstraszania potencjalnego agresora. Polski śmigłowiec uczestniczy w akcji gaśniczej w i Szwajcarii. Nogiń w tym Parku Narodowym objął już obszar tysiąca hektarów. Ze względu na ukształtowanie terenu, gaszenie pożaru z powietrza jest najefektywniejsze. Śmigłowiec Black Hawk w ciągu godziny jest w stanie wykonać do 30 zrzutów po 3000 litrów wody. Każdy, mówi brygadier Tomasz Traciłowski z Państwowej Straży Pożarnej. Mamy dogodną sytuację dlatego, bo mamy łabę, która jest w zasadzie bezpośrednio przy miejscu, gdzie prowadzimy działania. Także tankujemy w łabie, podnosimy się, robimy krótki nalot, celujemy, zrzucamy, wracamy. Polscy strażacy mają zaplanowaną misję wstępnie na 4 dni. Może ona zostać skrócona lub wydłużona w zależności od rozwoju sytuacji. Ponad 3,5 miliona bonów turystycznych aktywowali do tej pory rodzice i opiekunowie. Wciąż jednak pozostało 776 tysięcy bonów nieaktywnych i ich ważność upływa 30 września tego roku, dlatego warto się pospieszyć, poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Bon turystyczny to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością 1000 zł. Można nimi płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie Polski tylko do końca września. Powiedział Polskiemu Radiu Grzegorz Dyjak z Biura Prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co istotne, sama usługa może odbyć się później, czyli po 30 września, jednak płatność musi być zrealizowana do końca września. Warto o tym pamiętać, by nie stracić świadczenia. Aktywacja świadczenia odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. W całym kraju płatność bonami przyjmuje około 27 tysięcy podmiotów. Paulina Kurek, Polskie Radio. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. W ciągu dnia zachmurzenie na ogół umiarkowane, na północy kraju i na podchalu okresami duże i tam miejscami możliwe przelotno opady deszczu, lokalnie na północy również burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na krańcach północnych, około 25 w centrum do 27 na zachodzie i południu. Wiatr będzie dziś słaby, nad morzem umiarkowany, okresami porwistym. w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1500 hektopaskali. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedenka. Dziś jest czwartek, 28 lipca, 200.